Ciekawostki ze Szwajcarii Program Jordana Cibury Witam serdecznie. Dzisiejsza audycja poświęcona jest referendum w kontekście referendum, które odbędzie się 11 marca. Jak wiecie z pewnością, co trzy miesiące w Szwajcarii odbywają się referenda i odbyło się ich do tej pory więcej niż we wszystkich krajach na całym świecie razem wziętych. Referendum dzieli się na trzy rodzaje. Na referendum obowiązkowe, jeśli parlament zmienia coś w konstytucji. Drugim rodzajem referendum to weto obywatelskie. Jeśli w przeciągu 100 dni od ogłoszenia ustawy zebranych zostanie 50 tysięcy podpisów, to odbywa się referendum fakultatywne. I trzecim rodzajem referendum to jest referendum na wniosek obywateli z inicjatywy obywateli, jeśli w przeciągu półtorej roku zebranych zostanie 100 tysięcy podpisów, odbywa się referendum. Jeszcze w przypadku inicjatywy obywatelskiej rząd ma prawo do kontrpropozycji i wtedy głosowanie odbywa się nad inicjatywą i kontrpropozycją rządu. 11 marca mamy sytuację dość szczególną, ponieważ mamy dwa obowiązkowe referenda i trzy inicjatywy, przy czym jedno obowiązkowe referendum to jest kontrpropozycja z rządu, a inicjatywa obywatelska została wycofana. 11 marca głosowanie będzie się odbywało na temat sześciu tygodni wakacji, zamiast czterech w tej chwili, regulacji cen książek, ulg podatkowych dla oszczędności na poczet budowy własnego domu, opodatkowania gier hazardowych losowych i mieszkań letniskowych. W następnych audycjach postaram się bliżej przyjrzeć tematom, nad którymi będą już w najbliższym głosowaniu decydować Szwajcarzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Jordan Sibura, Szwajcaria.